Witam Państwa Olga Braniecka. Dziś moim wspaniałym gościem jest znakomity historyk współczesności profesor Jan Żaren, dyrektor Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej. Historyk, ale nie tylko, bo także wykładowca akademicki, można powiedzieć, Kona More, a także działacz społeczny, specjalizacja pana profesora, to jest Kościół Katolicki w Polsce XX wieku i dzieje emigracji politycznej. To ja może przerwę, hmm. witam serdecznie, bo widzę, że ta metryczka La, może i, i laurka może właśnie być wypełniona przez całą no, tak. audycję, ale no, Jeszcze się tylko dorzucę, że pan profesor ma w dorobku 14 prac naukowych będących drukami zwartymi. Mówiąc ogólnie ponad 150 druków rozproszonych, czyli artykułów, felietonów, recenzji, sześć nagród i odznaczeń, a jedną z niedawno wydanych książek była książka o losach powojennych Brygady Świętokrzyskiej. Pewnie coś jeszcze potem powstało. Ta książka jest w trakcie... Jeszcze nie powstaje. wydawania tak to razem z Wojciechem Muszyńskim przygotowujemy ją do druku z bardzo też bogatą taką ikonografią, dlatego że dotarliśmy w Instytucie Pamięci Narodowej do fenomenalnej kolekcji zdjęciowej, właśnie żołnierzy, oficerów Brygady Świętokrzyskiej przed i po przejściu tej granicy frontowej niemiecko-sowieckiej. Materiały prawdopodobnie odnalezione przy okazji rewizji i aresztowania jednego z żołnierzy brygady, którzy wrócili do kraju, by próbować nawiązać kontakt z pozostającą w podziemnym Komendą Główną NSZ. Skoro mowa o powrotach, to pomówmy o niepowrotach. Tematem dzisiejszej audycji jest emigracja niepodległościowa. Można powiedzieć, że rozpoczęta w sposób niejako wymuszony w 1939 roku. W jakiś sposób zakończona, a przynajmniej bardzo utrudniona, w 1945 zapanował Nowy Ład i Żelazna Kurtyna z trzaskiem opadła i oddzieliła część i żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. I wywiezionych na roboty, mhm. i tych, którzy tułali się w poszukiwaniu rodzin, dzieci, matek, i tych skresów kresów przerzucanych i wywożonych w różne strony. To w końcu było bardzo wielu ludzi, którzy mało że doznali traumy, bo zaczęła się wojna. Mhm. To jeszcze w dodatku okazało się, że stają przed niebywale trudnym wyborem. W 45. No tak bo jest. Wraca póki, czy nie dopóki wraca. działania wojenne trwały, to trwały, to człowiek ratował życie i honor. Natomiast wojna się skończyła. Kapitulacja została nawet dwukrotnie, jak wiemy, podpisana. Mhm. Pomówmy właśnie mhm. o tych ludziach, którzy... Może, tylko, jeśli można, nie tyle sprostowanie, co uzupełnienie. Ta data wyjściowa wielkiej, drugiej, wielkiej emigracji, jak ją nazywamy, to bez wątpienia 1939 rok i wymarsz różnymi sposobami dokonywany żołnierzy września, którzy, dając sobie sprawę z konieczności kontynuowania wojny z Niemcami i z Sowietami, próbują docierać przede wszystkim do Francji i tam w coet i w innych miejscach będą szkoleni i zaczną uczestniczyć w działaniach wojennych na froncie zachodnim, czy też północnym, bo znajdą się też pod Narwikiem i tu nie ma wątpliwości, że ta emigracja niepodległościowa rozpoczyna nam się właśnie z wrześniem 1939 roku. A natomiast że oni już nie bardzo wiadomo... uderzenia w plecy przez tak, Armię tak. Czerwoną, nie mieli złudzeń mm. w odróżnieniu może od cywilnych tych właśnie Tak, ale oni uchodźców. bez wątpienia nie wiedzieli jeszcze, że staną się takim fundamentem tej generacji, która pozostanie na emigracji przez wiele, wiele dziesięcioleci. Oni widzieli to w perspektywie szybkiej sytuacji, zmiennej w Europie, Jaką będzie zakończenie II wojny światowej na wiosnę 1940 roku, najdalej latem, kiedy Francja zniszczy tego hitlerowskiego Najlepszy. najeźdźce. Rzeczywistość była dużo bardziej traumatyczna i w związku z tym, między innymi, trudno jest ustalić do końca datę graniczną tej emigracji. Jak tak, powtarzam, drugi wielkiej emigracji podała pani datę 1945 rok, bo ona jest logiczna, ale trzeba pamiętać, że po wojnie z kraju próbuje przez zieloną granicę przedostać się wielu Polaków zagrożonych aresztowaniami ze strony komunistów, którzy dołączają rzecz jasna do swoich przyjaciół i kolegów, z którymi byli rozdzieleni w okresie II wojny światowej, ale działali dokładnie od 1939 roku w tej samej sprawie, tworząc tutaj struktury Polskiego Państwa Podziemnego czy później kontynuując walkę w podziemie niepodległościowym, z lasu. będąc chłopcami z tak, się w pewnym sensie wpłynęli na, na to, jaką tamci podjęli decyzję, ponieważ oni świeżo przybyli z kraju tak. i oni pozbawili tamtych żołnierzyków, jak to mawiał Piłsudski Złudzeń, tak. Ale też dopowiedzmy sobie, że w tej wielkiej emigracji, którą podkreślam to słowo że jest to druga wielka emigracja, nawiązująca swoim charakterem, celami politycznymi pozostania na uchodźstwie do to pierwszej dziewiętnastowiecznej. wielkiej emigracji XIX wiecznej, ale liczbowo totalnie się różniąca. Pierwsza wielka emigracja to było 10 kilkanaście tysięcy ludzi co w warunkach XIX wieku wydaje się oczywiście astronomiczną liczbą, to była elita, to byli ci, którzy tworzyli później na emigracji wspaniałe dzieła literackie i koncepty polityczne. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę, że po II wojnie światowej i to na dodatek nie wliczając w to Polaków, którzy znaleźli się w Związku Sowieckim, deportowani w różnych okresach, prawda? I z różnych powodów, I z różnych powodów ale głównie z powodów bądź przynależności wprost do narodu polskiego, bo to Wystarczało, albo właśnie przynależności do podziemia, czy też Armii Krajowej wprost, bądź Narodowych Sił Zbrojnych. Tu mówię o latach 44-45 i o tych wywózkach na wschód. No to jeszcze Otóż, No jeszcze więc to wcześniej oczywiście, ale jak mówię, wszystko. nie licząc tej grupy Polaków, która w dużej mierze do 47 bądź do 55-56 roku pozostawała w łagrach sowieckich, to poza granicami kraju w wyniku II wojny światowej ostało się, na zachodzie przede wszystkim Europy, ponad milion, milion, dwieście, milion, trzysta tysięcy osób, głównie na terenie Niemiec i oczywiście część znaczna to były polskie siły zbrojne, zarówno generała Maczka, jak i generała Andersa, natomiast gro Polaków to byli przede wszystkim, tak jak pani powiedziała, ci, którzy znaleźli się na terenie Niemiec ze względu na... To, że byli tak, na robotach i, przymusowych i, Albo w i, obozach i, koncentracyjnych I, i, tak, dalej, i tak, oflagów, tak dalej I oficerowie, i szeregowcy Czyli tak jest Niemcy traktujemy w granicach III Rzeszy no, tak, tak. Więc oczywiście mm -hmm. z częścią austriacką Tak zresztą i okupacja Obejmowała te terytoria I rzeczywiście dla tych wszystkich Polaków bardzo różniących się i życiorysami i proszę zauważyć, że to są Polacy, którzy od 1939 roku są na zachodzie, to są Polacy, którzy z armią generała Andersa wyszli, to są Polacy, dzieci polskie czy młodzież polska, kobiety, które znajdują się w różnych częściach świata, w Indiach. Angielskich w Republice Południowej Afryki, w Kenii, czy też na terenie oczywiście zachodniej Europy. To są w końcu Polacy, właśnie ci więźniowie obozów koncentracyjnych, ale też na przykład żołnierze Armii Krajowej wzięci do niewoli po upadku powstania warszawskiego. To jest niesamowita mozaika polska i dla nich wszystkich bez wątpienia najważniejszym pytaniem to jest co robić, wracać czy zostać rząd polski na uchodźstwie w lipcu 1945 roku przestaje być traktowanym jako rząd prawowity przez państwa zachodnie, cofają mu, cofa mu uznanie. Niemniej tenże rząd widzi w swoich kompetencjach między innymi opiekę nad tym całym wielkim przedstawicielstwem narodu polskiego, wolnego, który w tym sensie jest wolny, że jest w wolnym świecie i jest żywym dowodem aspiracji niepodległościowych Polaków. Dla rządu emigracyjnego to jest bardzo ważne zaplecze społeczne, które ich legitymizuje, a nie tylko legitymizuje ich czyste prawo. Z, zniszczone przez międzynarodowe siły, gdyż ta legitymizacja jest w tym momencie dużo większa w perspektywie kolejnych lat starań o to, żeby Polska stała się niepodległa. A więc rząd emigracyjny jest rządem osadzonym na prawie II Rzeczypospolitej. Prawo, które nie zostało uwzględnione w pewnym momencie przez Amerykanów, Anglików pod naciskiem okupanta sowieckiego, a z drugiej mhm. strony jest legitymacja tego rządu na emigracji w postaci zaplecza społecznego Polaków, którzy Ludzie. zostali na zachodzie. Mhm, tak. I, to I jest ten... no w ciężkiej traumie w większości. Zdecydowanie tak. są oni i w podwójnie w ciężkiej traumie. Jedna sprawa dotyczy problemu politycznego, to znaczy, że mimo że wykrwawiliśmy się w czasie wojny, to nie należymy do obozu zwycięzców, tylko do przegranych faktycznych. I druga trauma, która jest wynikiem na no, konieczności podjęcia decyzji o rozpoczęciu nowego życia, na emigracji przez po, po, po pierwsze lata, po postawieniu oczywiście rodzin, rodzin ziemi przydatków. własnej tak. czy dobytku materialnego. Przypomnijmy, że dla żołnierzy i oficerów armii generała Andersa ten powrót praktycznie w ogóle jest nie, niemożliwy, dlatego że ich ziemie to kresy wschodnie, które znalazły się pod bezpośrednim zarządem Związku Sowieckiego. Oni można powiedzieć, że... Tak, że w pewnym sensie można powiedzieć, że mają oni ułatwione zadanie, tak, on, jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie, Bo nie mają dokąd wrócić ale jest to olbrzymia też trauma dla tych właśnie ludzi, którzy dla tych Polaków też mają najbliższych w kraju i niepokoją się ich los i nie wiedzą, jakie były przeżycia i wojenne. Chcą, tęsknią. Taki przykład jednostkowy, ale bardzo znany to w, między innymi Jędrzeja Giertycha, który jest znanego z polityka narodowego, który jest w oflagu przez całą okupację, jedzie do Londynu, tam zostaje jednym z wielu urzędników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i jako emisariusz przybywa do Polski, żeby z jednej strony prowadzić pewne działania podziemne z komórkami Stronnictwa Narodowego, ale jednocześnie no, szuka żony, dzieci, żeby ich wywieźć do Londynu. Z tym się wiąże taka ciekawa zresztą opowieść, o której mi opada najstarsza jego Córka, że matka przyrzekła jej, że nie pójdzie do kina z nikim po wojnie, dopiero z ojcem pójdzie, a w, tak to będzie pełna asceza, czekamy na tatusia. No i w pewnym momencie przyjechał jakiś dżentelmen, i mama powiedziała, idę do kina. No i ona była wściekła, ta córka potwornie, ponieważ ten dżentelmen złamałaś słowa, a nie złamała, bo to był ojciec, tylko nie mogła ona na terenie Polski córce się przyznać, że rozmawia z ojcem, ponieważ on przyjechał oczywiście nielegalnie na papierach fałszywych i tak dalej. To jest malutki przyczynek do wielkiej oczywiście historii no, tak. wielu, wielu rodzin, które próbują ze sobą się też połączyć i które chcą po wojnie odpowiedzieć sobie na pytanie, co dalej robimy, prawda, nie tylko w kontekście walki o ojczyznę, ale też w kontekście tej własnej rodzinnej historii. Ja znam osobiście tragedię młodszego brata generała Nila, który zostawił tu całą rodzinę pułkownik Stanisław tak Fildorf, jest. który był bardzo walecznym żołnierzem. W czasie wojny, po wojnie pracował w polskiej sekcji BBC, a do Polski przyjechał po raz pierwszy w latach 70., kiedy już miał prawie granitową pewność, że we Wronkach nie wyląduje i tam nie będzie musiał uczyć dobrych manier klawiszy. Myślę, że ważne jest, że teraz z tego, co mi wiadomo, jeżeli nie oni, to ich dzieci mogą już przyjeżdżać spokojnie do Polski. Tamta decyzja przestała być zatrzaśnięciem furtki i spaleniem mhm. mostów. Ponieważ już wiadomo, że drzwi są otwarte na oścież. Że czy oni, czy ich dzieci, czy ich mhm. wnuki, które słyszały w domu o tej mitycznej Polsce, która z jednej strony piękna, z drugiej szkaradna ze względu na, na reżim, z jednej strony wytęskniona, z drugiej strony budząca lęk przed represjami. To mhm. wszystko się Kotłowało przecież w tych duszach, w tych domach, w tych rozmowach nocnych, hmm. przy tych świętach zalanych łzami na no Bochoinka. Tak, oczywiście, w, znowu przekładając to, co ładnie pani literacko opowiada na język historyka, to w, bez wątpienia ta granica chronologiczna, która zmieniła nieco relacje kraje emigracja to jednak rok 56. To 56. znaczy, Kiedyś wtedy, wtedy zaczęło się znakcie. powtórne pytanie co robić, czy wracać, czy nie. Oczywiście powrót wiązał się z zerwaniem z tradycją niezłomności, bądź też kojarzył się niezłomnym, tym, którzy pozostali dalej, z kolaboracją, z reżimem. Czy no, przykład Satamackiewicza, e, chociażby, czy Melchiora Wańkowicza jest właśnie takim przypadkiem bardzo trudnym do rozpatrywania również dzisiaj przez historyków. Ale zgadza się również i to, że Emigranci byli świadomi, ci niepodległościowcy, że ewentualny ich przyjazd do kraju, nawet po 1956 roku, może grozić bądź aresztowaniem, bądź jakąś próbą wmontowania i legitymizowanie ustroju komunistycznego, czym naraziliby właśnie ten wizerunek emigranta politycznego na szwank. Ja znam wielu takich emigrantów, którzy mieli rodzinę w kraju i tęsknili, jak najbardziej chcieli się z nimi skojarzyć, widzieć, tylko i wyłącznie w jedną stronę ta możliwość istniała, to znaczy jeśli ta narodzina rodzinę, została wypuszczona. Rodzinę. Tak jest, ale też znowu teraz jesteśmy jako historycy nieco mądrzejsi w tej kwestii, bo przeglądamy i znamy akta znajdujące się w Instytucie Pamięci Narodowej. Departament pierwszy, czyli wywiad komunistyczny bardzo często decydował się na tworzenie takich obrzydliwych gier operacyjnych właśnie Fundamentem ich były kwestie emocjonalne, tęsknoty rodzinnej, by albo namawiać emigrantów do powrotu za pośrednictwem agentury, czyli członków rodziny, bądź też nie namawiać do powrotów, a decydować o tym, by uzależniać danie paszportu od donoszenia na emigrację. I takich przypadków mamy też no wiele. Nie chcę tutaj używać nazwisk za bardzo, dlatego, że od razu rodzi się podejrzenie, że to są obrzydliwi, tajni współpracownicy. Bardzo często to są ludzie, którzy prowadzą też i pewną grę ze służbą bezpieczeństwa po to, żeby, jakim się wydaje, no gdzieś zjeść ciastko i mieć je nadal, to znaczy zobaczyć wreszcie tego męża, ojca po wielu, wielu latach, a jednocześnie no, otrzymać wreszcie paszport na warunkach, jakie PRL stawia. Panie profesorze, nie wyczerpiemy dzisiaj tego tematu. Pozostańmy z tymi, którzy cierpili, tęsknili, po nocach lali łzy męskie, żeńskie i dziecięce i którzy w pewnym sensie doczekali. Jeżeli nie sami, to właśnie polskie rodziny, rzecz jasna, poprzez bo swoje jest to rodziny. pokolenie tak, Następne, umierające w latach 60 następne i 70. pokolenie może przyjeżdżać spokojnie. Są tacy, którzy wracają, są tacy, którzy w trzecim pokoleniu wracają mhm. i cieszmy Starze. się. Dziękuję panu uprzejmie, panie profesorze. Przypomnę, że gościem audycji był profesor Jan Żaren z Instytutu Pamięci Narodowej. A żegna się z Państwem Olga Braniecka Słowa znajdowały pokrycia w rzeczywistości To nieprawda, to prawda, prawda, to prawda. Tajna historia Polski